Cześć, jestem Krzyszman na tytuła szkolinatnego odcinka podcastu jaskinia głupoty. my do was przemawia tutaj. Kurde, zawsze tak zaczynam odcinek. Muszę znaleźć sobie jakieś wyjścia inne. Dobra, pewnie słyszycie, że... Moż... Nie, możliwe, że mam jakiś inny taki głos, ponieważ nie mam na sobie, a czy na mikrofonie nie mam podcasterskiej skarpety. Bo gdzieś tam usłyszałem, ktoś mi tam powiedział, że jakoś inaczej mnie słychać. Nie wiem. zobaczymy. Zobaczymy jak tam będzie. Więc tak, miał być dzisiaj odcinek, nie wiem, nagrany jakimś dyktafonem albo czymś, bo wygrzebałem u siostry gdzieś taki stary dyktafon kasetowy. Niestety, okazało się, że dyktafon jest zepsuty, a ja się na niego troszeczkę napaliłem i wydałem nawet 10 zł na kasetę. Ponieważ dyktafon kasetowy na mikrokasety wciąga zawartość, czyli taką taśmę kasety, no i pocieszyłem się sekundą nagrania, po czym mikrokasety już nie miałem. Żeby kupić mikrokasetę, ja muszę pojechać do sklepu i prawdopodobnie wydać 30 zł na yy, 3 pak, bo nie wiem, czy są pojedyncze. Wiem, że w realu w Mediamarkcie są Olympusy. Nie wiem, już to nie inwestuję, mam telefon. No gorsza jakoś będzie, ale podcast ma być, ma być, nie, no, nie ma być najlepszy jakościowo chyba. Chyba. Może przynajmniej w moim odczuciu. Yy, więc... Będzie nagrany dzisiaj odcinek telefonem, bo będzie kulinarny. W odcinku będę robił pierogi, ale o tym za chwilę. I napiszcie mi w komentarzach, albo panowie z podcastofonu, jeśli będą to omawiać, niech powiedzą mi, czy ta jakoś jest znośna, czy może nie. kategorycznie taka nie może być, czy jest OK. nie wiem. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj tego ktoś przesłucha, ja bym bardzo chciał. Bo ja lubię być w podcastofonie. Właśnie pewnie dlatego dzisiaj nagrywam, żeby być w tym podcastofonie. No to no trudno, no lubię. Zatem dzisiaj aud aud audycja live, czyli będzie... After Party, na które serdecznie zapraszam. Zapraszam na podcastofon.pl Nawet miałem zamieścić taką reklamę, ale reklama, coś mi się nie chce na mojej stronie y, zrobić, więc podcastofon znajdziecie po prostu, jeśli klikniecie na Jaskinie Głupoty i tam w y, inne podcasty znajdziecie również podcastofon, tak? No... Y, nie lubię tego, że mam mikrofon pojemnościowy, wam jeszcze powiem ponieważ, no słychać wszystko, jak ja chcę coś sprawdzić, no, no to kliknięcie myszką też słychać. Tak samo jak się kiedyś bawiłem rękami, mniej więcej w pierwszym odcinku, no to też to było słychać. Teraz pewnie też słyszycie, że się papierkiem jakimś bawię, ale to już całkiem inna historia. Teraz zapraszam Was na jakiś promoc, nie wiem, najprawdopodobniej to będzie completely unprofessional, chociaż nie jestem pewien. A potem na moje nagrania, nagranie z... Y Kuchni, potem na nawikipedyjnym szlaku, a potem tradycyjnie na końcówkę. Słuchaj, tego dzisiaj dużo myślałem o tym, jak będzie wyglądała przyszłość jaskini, i mam nadzieję, że to się potoczy tak, jak myślę. Chociaż pewnie się nie potoczy, bo znam swoje szczęście. Albo może się potoczy, nie wiem, zobaczymy. To idę z tego wstępniaka. completely unprofessional mój synu Słuchaj, moja córko Kompletnie <śmany> <śmany> uh, unprofessional. Pieprze wszystkie konwenanse. pojrzę sam w kuchni i teraz wypszę terenowa bo no, będziemy robić pierogi więc generalnie mamy kilka sposobów, sposób pierwszy to jest no, najbardziej pospolity bierzemy ciasto, albo robimy ciasto, wcześniej nie mamy tego ciasta wcześniej zrobionego, robimy farsz no i teraz szłanko sobie gdzieś w w takie kółeczka robimy takie wycinanki no i to pakujemy farsz do gorącej wody i mamy pierogi pyszne sposób drugi ja będę poza stosował. A może coś powiem o sobie pierwszym jeszcze. Więc sposób pierwszy jest stosowany przez gospodynie domowe i ogólnie przez wszystkich właściwie, którzy lubią klasyczny sposób pierogów. Drugi sposób to jest taki, że bierzesz sobie pierogi z, z od sklepu, czy tam od babci, od mamy no i dajesz na, na, ten, na, to, na talerz i wstawiasz do mikrofalówki na twierdno. Nie wiem, ja w moim przypadku to najpierw żeby się rozmraziły na 750 na 3 minuty, a potem na 750 na 5 minut. Właśnie już mi się rozmrzaciły przed chwilą. No a trzeci sposób to po prostu robisz mamo zrób mi pierogi. Ja już trochę mało ambitne, no ale dobra. Jesteście świadkami teraz ustawiania sobie na pierogów już rozmrażonych na pierogi. Dobra, ale najpierw muszę wyjąć mikrofalówki, tak, biorę widelec i je tak, no, robię, bo były zbite w kubkę teraz, kubkę, no, no. koło siebie były. Tak je rozbiję. biorę talerz, mikrofalówki i na 5 minut, tak, na 5 minut, teraz będziecie mogli słyszeć mikrofalówkę, tylko zobaczę ile minut już gadam. Minuta pięćdziesiąt. Krótki ten odcinek się zanosi. W takim razie będzie na wikipedyjnym szlaku. Dobra, o czym miałem mówić. Generalnie te pierogi bardzo lubię. A, nie powiedziałem, Jaki, jakie pierogi robię. Otóż robię pierogi, robię pierogi z mięsem i kapustą. Bardzo dobre pierogi, bardzo pyszne pierogi. Kocham te pierogi. W ogóle mówiłem już w podcaście wakacyjnym, jakie to moja babcia robi pyszne pierogi. no Pierogi mojej babci są świetne. To trzeba przyznać, że pierogi mojej babci są najlepsze na świecie. o, coś tam się stało. Dobra, niech tam się robią te pierogi. Więc tak, o czym miałem powiedzieć w odcinku ze spraw takich około odcinkowych. Mamy nowego słuchacza, nowym słuchaczem jest Viola. I właśnie tutaj mamy taki dylemat. Czy mówić Viola, czy pani Viola? Bo wiem, że słuchaczka Owa jest starsza ode mnie. I to trochę, czy ja nie uwierzę że stara, starsza ode mnie że jestem młody. No, tak. Yy, no i właśnie mam taki problem ostatnio w internecie mówić, yy, nie wiem, czyli do gości komentujących mówić pan czy pani, no i inne takie, no, w tym mam dylemat trochę, no, to jest, więc nie wiem, no ja generalnie mam takie coś, jeśli ktoś się przedstawia imieniem i nazwiskiem, to ja tak mówię do niego pan, a jeśli ktoś się Zostawia nikiem, no to nikiem oczywiście, a jeśli samym imieniem i co wygodnie jest w formie, to też raczej mówię normalne, no ale chyba, że sobie nie życzy. Chyba, że widzę, że mu się to nie podoba, tak? E, teraz druga sprawa. Byłem sobie w internecie i y, na y, jednym ze spotkań odwykowych internetowych, kto będzie, się, co wie, no pewnie wiecie jaką to ma nazwę, i, i, i byłem, tam był też Martin, bo on tam samadził wszystko. No i Martin powiedział, że kiedyś by Dieterowi, że, że robi coś tam, że wyśle informacje o akcji prowadzonej przez by Dietera. Yy, przez Skype'a, do Czerzącej Biblii. Yy, no i tutaj, no nie wysłał, wysłał w dzień kiedy ta akcja się zaczęła. Dlatego chcę mu osobiście udzielić nagany ustnej i panowie z podcastofonu. Jeżeli tego słuchacie, to też powiedzcie w podcastofonie, że pan udzielił Martinowi nagany ustnej. Tak, Martin tak się nie robi. Ja wiem, że ty padałeś, no ale powiedziałeś, to ty tu chociaż. Tak samo ja powiedziałem, że, że będę miał podcast, no i mam podcast, tak? No. Mniej więcej tak się to działa. Zobaczę ile jeszcze... O, ho, ho, jeszcze... Już pierogi pachną, ale jeszcze mamy dwa, dwie minuty gadania. Z tym, że będą to dwie minuty gadania o niczym. No to może powiem o moim przystosowaniu do kulinarności i ogólnie... Otóż ja uważam, że... Fu, co ja uważam? Znaczy moja kulinarność nie jest tak aż wykwintna, bo głównym posiłkiem moim dnia jest to no... Jest obiad na no, w szkolnej stołówce. Nawiasem nie najlepszy, bo to można mieć za 3 zł. No. Yy, dodam tylko, że resztki niewiedzone idą na pasze na świń. No. Więc to jest może motywacja, żeby te, że, żeby te obiady nie były jak najlepsze. Nie, no dobra, takie najgorsze już nie są. Ale no, nie można powiedzieć, że są najlepsze, nie? Bo 3 złote yy, No dobra, to moim głównym posiłkiem jest. Obiad, śniadania nie jem zwykle, na kolację pewnie jem, drugi obiad, półkotlet nie no dobra, kotlety to ostatnio rzadko je, ale takie gołąbki, albo kanapki, oczywiście w, oczywiście w soboty mam jakieś tam bułki niezwykłych. a czasem mówiąc jem chleby biały, nie wiem jaki tam żytni, razowy, nie, nie znam się na to zajeść chleba. Ja znam się, w ogóle na co mi na co się znać. Wiem, że, że czarny jest lepszy. No i generalnie to jakimś takim lepszym sposobem, żeby poznać coś bardziej wyświetlnego w moim życiu są wyjazdy do babci, bo babcia robi naprawdę przepyszne jedzenie. I ogólnie, ile tam mamy? O, teraz się zrobił, krowi. Od czasu do czasu ugotuję sobie jajecznicę to jest jedna z niewielu potraw, które umiem sam zrobić jeszcze umiem sobie sam upiec ciasto oczywiście chodzi mi tu o ciasto 5 minut tak, no o, i właściwie na tym się kończy no oczywiście są tam jakieś w typu spaghetti od czasu do to się tam mówi a to jest takie standardowe no nie jestem jakiś taki wykwintny, powiedziałbym normalny żeby nie powiedzieć przeciętny Koniec. Tak, koniec tego i koniec odcinka, też się zbliża, czy nie koniec odcinka, teraz zapraszam Was na, na wikipedyjnym szlaków. Chcesz przeżyć niesamowitą przygodę? Nudzi się biedne siedzenie przed telewizorem? A może chcesz przeżyć całą Wikipedię? No, mam dla Ciebie coś specjalnego na wikipedyjnym szlaku. Tylko tu dowiesz się, że w Oralu można mieszkać, a że pewna górka w Krakowie jest chujowa. Więc czas rozpocząć na wikipedyjnym szlaku! Po raz pierwszy w życiu się chyba wyuczyłem tego, co mam mówić. Bo intro nie jest już improwizowane, napisałem sobie na kartce, tak będzie zawsze. Tylko te, te, te dowiesz się, że i tutaj będą zmieniane. No nie wiem, powiedzcie, czy lepiej jest, że normalne, czy lepsze były improwizowane. Od was to zależy. ja mogę sobie poimprowizować, chociaż to nie wychodzi. Dobra, dzisiaj na wikipedyjnym szlaku zagościł nas kupa. Kupa, tak, kupa, jest coś takiego, na początku z tarą tradycją sobie wpiszmy w Google grafika kupa. No i same niemiłe obrazki nam się wyświetlą, oprócz jednego. Oprócz dwóch. Takiego małego chłopczyka, który się cieszy, że zrobił dużą kupę. Oraz tego, że jest taki piesek, który ma na tyłku woreczek i jest takie fajne hasło. No Pups, No Ups. Tak, nie ma kupy, nie ma... Ojeju. Fajny pomysł. Ja zrobię kupę do woreczka, a ty woreczek wyrzucasz. Ale nie o tym. Więc tak, w Krakowie Krakow też takie dziwne miasto w Polsce. Mamy tu chujową górkę i mamy też synago Synagogę Kupa. Właściwie Synagoga Kupy. Nie no, Synagoga Kupa. Data zniszczenia II Wojna Światowa powstała w 1943 roku. Synagoga... Nie. Da, no, data budowy, tak. Synagoga znajdująca się na Kazimierzu w Krakowie. Aha, to jest ta! Przy ulicy Jonathana Warsawera. 8. Jest ostatnią synagogą powstają w okresie istnienia miasta żydowskiego. I tyle. A nie, zwana również była szpitalną. Dobra, jedziemy dalej, bo mamy tu kilka kup dzisiaj do mówienia. Yy, Kupa w naroczu. Miejscowość. wczasowa Narocz. No nie. Aha, wiem. Kupa. Tylko że to jest miejscowość turystyczna. No to. No to też, no to... Narocz nazwali. Kupa od 27 października 64 roku wraz z innymi położonymi na północnym zacho zachodnim brzegu jeziora Narocz y wio wioskami Uryjki, Żurawki i Ściepanowo tworząc miejscowość wypoczynkował Narocz po rusku no, po rusku y jest jakiś taki napis jest siedzibą siel Sowietu miejscowość... Sielsowie? To Zobacz, Sielsowie. Dobra, walić. Kupa, miejscowość wypoczątkowa. Chcielibyście wypoczywać w kupie? Aha, jest jeszcze nazwa. Nazwa kupa może wywodzić się od miejsca pogańskiego kultu, położonego we wniesieniu niedaleko od Brzegu Jeziora. Bo szkoda, że nie wytłumaczyli, dlaczego może pochodzić od pogańskiego kultu, że co, że oni czcili kupę, o wielka kupo, o wielka kupo. Nie wiem. Nie wiem, naprawdę. Dalej, kupa na Węgrzech No Węgry to jest jakiś dziwny kraj. No co oni mają same kutasy? Jeszcze kupę dorzucili. Wiezi gmina w północno-zachodniej części Węgier, w pobliżu miasta Szikszu. No Szikszu. No, co tam. Kupa jest też dopływem sawy Po Chodwasku Kolpa w odcinku granicznym jest. No, I Kupa do, dopływ Lewuło. Może ta nazwa wzięła się od lewatywy, że kupa jest dopływem czegoś, co jest od lewatywy na Litwie. No. I tym sposobem dowiedzieliście się, ile mamy kup na świecie. Może na świecie jest dużo kup. I co? No, dostałem wiadomość, że na Wikipedii wszystko jest fajne. Więc będzie dalej. Tylko tematy muszę odkopywać. Jeśli wiecie, jeśli znacie inne głupie nazwy, no to mi tu na gigie, na mailu, na Skype'a. No są kontakty, możecie wysłać, skontaktować się, boicie się jak ognia, ludzie na pewno coś znacie, no. Poza tym macie jakoś lepszą muzykę, bo to jest takie piractwo trochę używania tej muzyki. No, ale nie, ona jest dobra. No to co, lepsze intro improwizowane, czy z kartki? Jak na razie to ja sobie kartkę, bo mam na takiej samoprzylepnej, kartkę sobie zostawiam. I się, z wami ko i się z wami kończę, tak, i się z wami żegnam, żebyście mogli usłyszeć sobie końcówkę odcinka, bo nie wiem czy wiecie, jest 16.13, a ja nagrywałem to w tym, yy, w kuchni o godzinie 15.00, nawet nie. No właśnie, więc tak trochę nie za fajnie, nie za fajnie, bo jeszcze to ktoś musi posłuchać na, na tym, na podcastofonie. Więc co, żegnam się z wami, Achio! Zakończyłem na wikipedyjnym szlaku słowem Achio. Jak można być takim debilem? Przecież Achio to jest cześć, a nie do widzenia. No, więc... Achio na razie. Achio w końcówce odcinka. Właściwie w tej końcówce nic nie mam wam do powiedzenia. Znaczy mam. Słuchałem sobie przed chwilą podcastu wakacyjnego, odcinek zwany, żeby zobaczyć, jak to tak naprawdę z tymi poziomami było. No i wiecie co? Te poziomy moje, znaczy głośność tych poziomów podkładów jest naprawdę przerażająca. Ja tak, wtedy miałem tak głośne podkłady, że, o, ho, ho. Mam nadzieję, że teraz sytuacja jest lepsza. W komentarzu albo gdzieś tam mi możecie o tym powiedzieć. A ja bym się z wami najchętniej już żegnał, bo mnie coś goni. Nie tylko goni mnie czas, że jak najszybciej muszę to zrobić, ale dupa mnie goni. Dupa, tak która żuje gumę, tak? O, właśnie, właśnie. wczoraj się budzę. Znaczy, wczoraj nie budzę się. Czy tam spać, patrzę, ja mam we gumę. Czy... Dziwnie skojarzyło mi się z moją dupą, która gumę żuje. Już tak przyznała się, przyznała się, że to ona żuje gumę. No i nie wiem, no nie wiem, może moje włosy mają jakiś romans z moją dupą. Teraz tak się całują, no i ona żuje gumę, no i włosy niechcący też łapią tą gumę, no i nie wiem, no. Nie wiem. Ja, na, ja im ślubu nie będę udzielał. No, mam od razu mówię, ja się nie zgadzam. Na żadne spotkania w ogóle nie wiem jak ja przez sen nie wiem nie wiem jak one się mogą spotykać ja. Nawet nie chcę o tym myśleć, jakie dzieci mogą z tego wyjść. No. Zatem to jest związek homoseksualny albo związek grupowy to jest, bo włosy to jest liczba mnoga, a dupa jest jedna. Dobra, to była idiotyczna wstawka, przyznajcie. No. I wiecie dlaczego jeszcze ciągnę tę, tę głupią rozmowę? Ponieważ nie było tej wstawki z Aidy, znaczy no, z Marszu Ciutą którą wszyscy kochamy. Aha, no czas mnie goni, bo jest już 16.26, mniej więcej za godzinę to by było wszystko. Mam nadzieję, że prowadzące podcastofon tu jeszcze przesłuchają, bo dla mnie podcastofon bez Krzyszmena to podcastofon stracony, no niestety. Chociaż bardzo lubię go słuchać, Zatem jest audycja live. Jak nie opowiedzą to zadzwonię do nich i sam opowiem. E, bo co tam? Bo co mi tam? Yy, dobra. Żegnać się już z wami powoli czas. Ponieważ muzyczka już jest. Tak, jak ja kocham tą muzyczkę. W ogóle o. Jeszcze jedno, jeszcze raz powtarzam to samo pytanie, bo ono już kiedyś było w podcaście yy, wakacyjnym. Czy podoba Wam się muzyka klasyczna, czy wolelibyście dobre tokowe granie? No na razie będzie tylko muzyka klasyczna, no ale może kiedyś tam sobie coś ściągnę, poszukam, przeszukam jamendo. pa Wiesz co, teraz narzekam, narzekałem kiedyś, że mikrofon mi nagrywa za cicho. Teraz narzekam, że jest za głośno, bo Walda City to ja prawie cały pasek mam na niebiesko. Tak, cały byczo na niebiesko, bo tak mi to głośno nagrywa, no, sorry, się mi sorry mikrofonie, no. Ja się tak w środku trochę. No ja się boję, że ja się przesteruję, no boję się. Boję się, a tymczasem nie, nie bojąc się, żegnam się już z wami. O, Martinachowicz to jest fajne! To jest kawałek. nie, sorry, Martinachowicza... wyrzućmy e, Tu jest fajne, bo teraz taka trąbka... Już się skończyła e, No i tutaj następuje punkt zwrotny w tym, bo właśnie w piosence No i... znaczy w piosence, w muzyce, ona się tak zatrzymuje A później mamy już taką końcówkę no i ogólnie, no, no, no, no, no, no, no, nie wiem, nie będę wam opowiadał, chcecie, to sobie wpiszcie, marciunfalny AIDA. Dobra, wiecie co, dupa mnie seriusz goni. Przepraszam was bardzo, muszę się oddać, czy nie muszę się oddać, po prostu muszę, no, muszę, muszę, no, dupa ma, da, ma, ma nade mną jakąś taką władzę, tak? Mnie ja właśnie tą władzę... Teraz chcę zaprezentować, że ją jednak ma? No, tak. Ma. Dobra, zostawiam wam, zostawiam wam już całą Idę, nie będę nawet ściszał, cześć. Mówił Krzysztof. A, komentujcie to, komentujcie.